Rozdział szesnasty Izajasz widzi Pana i Jego grzechy są zgładzone Pan nakazuje Mu prorokować Prorokuje o odrzuceniu nauk Chrystusa przez Żydów Resztka powróci Porównaj z rozdziałem szóstym Izajasza W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie A tren Jego szaty wypełniał świątynię Ponad tronem stały serafiny Każdy z nich miał sześć skrzydeł Dwoma zakrywał swą twarz Dwoma okrywał swoje nogi A dwoma latał I wołał jeden do drugiego Święty, święty, święty Jest Pan zastępów Cała ziemia pełna jest Jego chwały Od głosu tego, który wołał Zadrżał w posadach gmach A świątynia napełniła się dymem I powiedziałem Biada mi Jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce rozżarzony węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł Oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana. Zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana, mówiącego: Kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. I rzekł: Idź i mów do tego ludu. Słuchacie pilnie, lecz bez zrozumienia. Patrzycie uważnie, lecz bez rozeznania. Pozwól, aby stwardniało serce tego ludu. Niech wstępie ich słuch, niech przymkną swe oczy, aby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, aby nie nawrócili się i nie zostali uzdrowieni. Wtedy zapytałem, jak długo, panie? I odrzekł, aż runą miasta wyludnione i domy bez ludzi, a pola staną się pustkowiem aż Pan uprowadzi ludzi w strony dalekie, a wielka pustka nastanie w kraju. Jednak pozostanie dziesiąta część i powrócą, i ponownie zostaną zniszczeni, ale jak dąb czy terebin, których życie pozostaje w pniu, gdy tracą liście, tak też w nich ostanie się święte potomstwo.